Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Minęła 14. Wielkanoc w Dwójce. Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na świąteczne spotkanie z wyjątkową postacią. Współpracowała z najważniejszymi twórcami polskiego i światowego kina. Za dekorację wnętrz w filmie Lista Schindlera Stevena Spielberga otrzymała Oscara, a podczas ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uhonorowano ją platynowymi lwami. W studiu jest ze mną wybitna scenografka, dekoratorka wnętrz i kostiumografka, a także historyczka sztuki, melomanka i zapalona podróżniczka Ewa Brown. Dzień dobry. Dzień dobry. Już trochę zdradziłam, przedstawiając panią, jakie wątki pojawią się w naszej dzisiejszej rozmowie, bo na pewno będziemy rozmawiać o muzyce, na pewno będziemy rozmawiać o podróżach, ale chciałabym jednak zacząć od kina, bo całkiem niedawno przecież przyznano Oscary, już po raz 98. Zastanawiam się, czy pani śledziła to, co działo się w Hollywood. Owszem, to jest kolejna noc nieprzespana w moim życiu, a podglądam emocjonuję się już właściwie chyba około 30 lat więc to jest na pewno zawsze taka ciekawość, ale też moment no taki w pewnym sensie nostalgiczny, to znaczy zawsze to w sposób naturalny, te obrazy i te emocje i tamta sytuacja się jakoś przypomina. Ja muszę powiedzieć, że może troszeczkę z czasem już jakby jestem mniej podekscytowana, ponieważ wyjątkowo na przykład w tegorocznej edycji i tych uroczystościach przekazywanych przecież na żywo, e, miałam takie poczucie, że momentami mnie to troszeczkę nużyło. To znaczy, zawsze bardzo gorąco broniłam tych imprez i jak ktoś mówił, jak ty możesz wytrzymać te 3,5 godziny tam ślęczący do nad ranem do tej pory, kiedy to już właściwie się kończy. Ale też bywa tak, że po prostu Udział filmów no, powoduje jakiś właśnie taki rodzaj emocji, czy, czy ta kategoria, czy ten gatunek, czy ten charakter filmu zwycięży. Natomiast no, w tegorocznej było też co jest bardzo miłe i co myślę, że nam wszystkim jakoś dodaje, że tak powiem, nadziei, że, że wreszcie te nasze polskie nominacje się zamienią. No w statuetki, no to było fantastyczne, że jednak polska kostiumografka też sięgnęła, jak to się mówi, po szanse na no, najwyższe laury, no ale też nasz polski twórca właśnie w kategorii film animowany uzyskał właśnie tą wymarzoną przez filmowców statuetkę. No my oczywiście kibicujemy polskim twórcom, polskim filmowcom. Nie tylko w kontekście Oscarów, ale chyba tak jest, że, że ten Oscar, którego pani otrzymała w 1994 roku, w jakiś sposób też naznaczył pani życie. Mówi pani o tym, że wspomina miło tamten okres i tamte no, to emocje. To zrozumiałe, bo to przecież po prostu właściwie troszkę było tak jak taka bajkowa opowieść, bo przecież właściwie jak się pracuje i jak się nawet daje z siebie jak najwięcej i co najlepszego, to po prostu nigdy się nie oczekuje jakby za to nagród, prawda? Więc ta wiadomość o nominacji no była pierwszym jakbym takim troszkę, w pewnym sensie nawet wstrząsem, że to jest możliwe, że to jest szansa, że, że będzie wyjazd. Ale to jest przede wszystkim chyba dla siebie satysfakcja i potwierdzenie tego, że że jakiś efekt pracy i doświadczeń się skumulował, że dał taki po prostu obraz no, tych umiejętności zawodowych, ale też jakiejś wyobraźni wizualnej, a poza tym, że, że scenografia też jest cząstką dzieła prawda, filmowego i że te wszystkie elementy, jak zdjęcia, jak scenografia, muzyka, no, oczywiście, i scenariusz, i reżyseria dają jakiś produkt doskonały. Pani pomysł na no to, żeby swoje życie związać właśnie z filmem, pojawił się dość wcześnie. Już jako licealistka marzyła Pani o tym, żeby dostać się na wydział operatorski łódzkiej filmówki. I, ja o tym wspominam, ale teraz z pewnego dystansu myślę, że. To był też taki akt y, pewnego rodzaju poszukiwania. To znaczy, że z jednej strony jakoś to się spotkało, że wtedy bardziej intensywnie interesowałam się fotografią i w związku z tym mi się wydawało, że ten kierunek będzie jakimś możliwością no, pracy w czymś, co mnie interesuje, czyli właśnie strona wizualna obrazu, ale też y, Pamiętam, że coś na moment pomyślałam, a jakby było fajnie być dziennikarką, a potem troszeczkę jakby przystopowana przez pewien autorytet operatorski, pana Mieczysława Jachody, który właśnie tak jakby ten mój zapał wstępny troszkę przygasił, to pomyślałam przede wszystkim o tym, że Autentycznie i rzeczywiście jestem jednak bardzo taką młodą osobą, która właściwie nic nie przeżyła jeszcze, że żeby coś opowiadać, to po prostu trzeba mieć jakieś zaplecze prawda, do tematu. I wydało mi się, że właściwie to najsłuszniejsze będzie pójść na takie studia wstępne, które dadzą mi jakąś podstawę taką. Wiedzy ogólnokulturowej, czy powiedzmy nawet to, że o 5 lat będę dojrzalsza i bardziej dorosła, mogę podjąć wtedy właściwie bardziej jakby, no powiedziałabym, stanowcze czy, czy przynajmniej sensowne decyzje i wybory. No i wtedy właśnie podjąłem tą decyzję, że, że takim najlepszym kierunkiem będzie po prostu studia na Wydziale czy w Instytucie Historii Sztuki. Decyzja, która opłaciła się w przyszłości, bo wyobrażam sobie, że ten rodzaj wyobraźni i wiedzy, które takie studia dają, jednak w przypadku projektowania wnętrz czy scenografii są niezbędne. Ale myślałam też o tym w kontekście tego, jak pani patrzy na świat i jak pani rozumie świat, bo choć Pani droga zawodowa potoczyła się w taki, a nie inny sposób, to wiem, że historia sztuki nadal jest Pani bardzo bliska. Owszem, ale chcę powiedzieć o czymś takim, że rozmawiamy no, prawda, z pewnego dystansu czasu, więc w związku z tym różne rzeczy się uporządkowały, no po prostu przez lata doświadczeń, przez y, wyciąganie, że tak powiem, jakichś słusznych wniosków, ale ponieważ punktem wyjścia było jednak zainteresowanie filmem i to się brało tam z różnych powodów, prawda? Coraz bliżej byłam jakby tego planu filmowego, bo jeszcze w trakcie studiów na historii sztuki kilka razy byłam na planie zdjęciowym. Chodziłam namiętnie do kina, co też jakoś daje poczucie, że, że ten świat się właściwie tak bardziej materializuje i nie miałam odruchu, żeby kierować swoje zainteresowania, czy drogę wyboru do teatru. Ale wydaje mi się, że jedyna rzecz, która tu naprawdę miała sens, to to, że ja przeszłam jednak jakby takie wszystkie etapy wtajemniczenia wiedzy scenograficznej. Znaczy, zaczęłam skromnie od asystentki kostiumografa, a potem się udało usamodzielnić, czyli pierwsze filmy już takie jako debiutantka i nie osoba współ pracująca z jakimś mistrzem, tylko jednak podejmująca no, na własne ryzyko decyzje artystyczne. No a potem z czasem tak mi się wydało, że się trochę zapętliłam w tych kostiumach, że, że nie wiem, może propozycje, które do mnie płynęły, nie były tak pasjonujące, że właściwie zdecydowałam się pod pewną sugestią scenografa bibitnego, z którym się spotkałam na drodze zawodowej Tadeusza by ta, że on widząc moje zainteresowanie przedmiotami, szczegółami, taką też stroną obyczajową, że to wszystko mnie jakoś pasjonuje, spytał się, czy ja bym nie chciała przejść do dekoracji wnętrz. I to właściwie były początki z kolei dość długiego i znaczącego etapu zawodowego. A ma pani takie poczucie, że na pewnym etapie zaczęła specjalizować się w zadaniach trudnych w kinie kostiumowym, historycznym. No to dla scenografa, dekoratora wnętrz jest rzeczywiście takie wyjątkowe wyzwanie. Nie sądzę. Ja myślę, że to po prostu wynikało no, w ogóle z osobistych jakby zainteresowań. To ten świat jakiś taki, który... Był kontrastowy w stosunku do tego, co się widziało za oknem, przecież nie ma co ukrywać, że te początki mojej pracy zawodowej jednak było w głębokim perelu i że często się w ogóle ten zawód też wykonywało no, z takim trudem, ponieważ nie było ani tkanin, ani możliwości nabywania tego, co sobie człowiek imaginował. więc w związku z tym zorientowałem się mu, że to wszystko też jakoś się ze sobą Łączyło, że jednak film stylowy, film historyczny, czy, czy taki z epoki daje po pierwsze jakieś większe możliwości ze względu na budżet, na okres przygotowania, na możliwość realizacji swoich wyobrażeń o epoce, że pewne rzeczy, które są niedostępne w magazynach po prostu się projektuje i wykonuje, to było jakby taka możliwość, no, większego panowania nad tym. A poza tym ja bardzo, bardzo lubiłam być na planie, więc w związku z tym jak potem już przychodził okres zdjęciowy, to ja miałam takie poczucie, że stoję na tym planie i patrzę jak on się uruchamia, jak są jakieś, nie wiem, dziesiątki statystów, duża ilość, nie wiem, powozów historycznych, rozmach, scen. To było coś, co tak jak to się mówi, bezpośrednio, kolokwialnie nakręca. I to wtedy jest tego duża frajda. Ale plan to chyba nie jest miejsce dla każdego. Ten specyficzny rodzaj, robić. no właśnie, specyficzny są, rodzaj są, napięcia. Są scenografowie, którzy po prostu poza jakby obowiązkiem i tą jakąś powinnością, że oddają dekorację, właściwie się przemieszczają albo do następnych obiektów, albo wracają do pracowni. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było zawsze pobudzające i w ogóle zresztą wybór tego zawodu jakoś idzie no, w powiązaniu z pewnym temperamentem człowieka, prawda, z jego jakąś potrzebą, nie wiem, zmian. Dla mnie zawsze to była taka podróż w czasie, no, i to jest ta podróż filmowa, jest właśnie taką możliwością, że możemy się przemieszczać no, w bardzo różnych epokach. Tak się też zdarzyło, że w swoim dorobku mamy filmy, gdzie należało stworzyć, wyobrazić sobie, wybudować i w ogóle też oczywiście zaprojektować no, światy, które po prostu bardzo są mało jakby rozpoznane ikonograficznie. Mam na myśli film Tajs, który się dzieje w IV wieku naszej ery. Ale też i ten okres renesansu, jaki się pojawił tam przecież jako tło w serialu Królowa, bo ona też jakby niósł dla mnie możliwości. I tu się właściwie spotykamy prawda, z tą historią sztuki, że ja miałam jednak taki warsztat no, historyka sztuki, który po prostu wiedział, jak się wspierać na ikonografii, skąd czerpać wiedzę, to było dla mnie jakieś naturalne i oczywiste, że, że korzystam jakby z przekazów malarskich, prawda? Że każda sytuacja, czy to, nie wiem, jest y, sekwencją, która dotyczy życia dworskiego, jakiś tam, nie wiem, biesiat, uczt, czy polowania, to ja znajduję na to po prostu też jakiś przekaz ikonograficzny. Także z tej perspektywy czasu, można by powiedzieć, że jednak chyba szłam taką drogą dość konsekwentną, ale też jakby spróbując no cały czas coś znaleźć dla siebie, co daje możliwość po prostu mojego osobistego rozwoju. A jeśli chodzi o to, z jakimi twórcami pani dogadywała się pod kątem takiego porozumienia właśnie wizualnego języka obrazu, najlepiej, to jakie nazwiska by pani wymieniła? Sformułowałam to troszkę przewrotnie, że po pierwsze, to ja muszę być zaproszona przez reżysera, który może znajduje właśnie we mnie osobę, która może jego wizję zrealizować, ale też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne w tej współpracy, żeby reżyser, jego osobowość, jego wyobraźnia no, nas inspirowały. I na pewno takim reżyserem był oczywiście Wojciech Jerzy Has. Który z jednej strony był znany z tego, że bardzo konsekwentnie realizował swoje wyobrażenia i swoje światy, i swój rodzaj jakby realizacji zdjęciowej, ale jednak też dawał margines, kiedy można było się wpisać no, w to, co, co ja wynosiłam z lektury z scenariusza czy scenopisu. A poza tym, Praca w filmie to jest też pewnego rodzaju taki dobór naturalny. To znaczy, że jeżeli powiedzmy, ja zrealizowałam dziewięć filmów z panem Januszem Majewskim, to znaczy, że nam obopólnie się bardzo dobrze pracowało, ale też musi być jakaś taka troszkę, nie wiem, bliskość polegająca na tym, że wiemy, co jest takim smakiem epoki, jak ja to nazywam. To znaczy, Możliwość tego otworzenia, tego już nieistniejącego świata, ale jednak w jakichś detalach, szczegółach, atmosferze, klimacie, dekoracji, prawda? Więc tu miałam szansę, że pracowałam, no co prawda, w takich filmach niby międzywojennych, bo czasami żartowałam, że właściwie te wszystkie propozycje troszkę się sprowadzają do tego, że zaczynam być taką specjalistką od salonów. Ale oczywiście tak jak i Kulowa Wolna czy epitafium Barbarzyra no sięgała jednak do tego kostiumu historycznego. Ale na pewno sądzę, że można by scharakteryzować taką moją twórczość zawodową, dekoratorską przede wszystkim, że dużą rolę przywiązuję po prostu do szczegółów, do detali. I stąd zawsze tak jestem dumna z tego, kiedy mi się do dekoracji uda pozyskać no, przedmioty takie oryginalne, stąd też moje penetracje nie tylko magazynów filmowych, ale często właśnie, nie wiem, domów prywatnych, gdzie jestem dopuszczona, że, że mogę zaproponować wypożyczenie jednego czy drugiego rekwizytu. A poza tym taka znajomość rynku, to znaczy właśnie ta znajomość, zasobów i muzealnych, i antykwarycznych i to wszystko jakoś mi dawało większą swobodę i możliwość pozyskiwania właśnie tych najbardziej właściwych, czy najbardziej objaśniających jakby czas i środowisko i miejsce przedmiotu, które się prowadza do dekoracji. Dekoratorka wnętrz, scenografka, kostiumografka Ewa Brown jest bohaterką tego świątecznego spotkania w dwójce. Do rozmowy wrócimy już za kilka chwil. Orkiestra Zefiro i Alfredo Bernardini w fragmencie muzyki królewskich ogni sztucznych Jerzego Fryderyka Händla. Muzyka, która nam dziś towarzyszy, jest szczególnie bliska bohaterce tego spotkania, Ewie Brown. Czy ten okres świąteczny, wielkanocny, to jest czas, który dla Pani nierozerwalnie wiąże się z muzyką, właśnie? Po pierwsze, to jest taki moment, właśnie świąt Wielkiej Nienocy kiedy następuje, no jakby coś, co jest jakby odnowieniem, prawda? Takim odrodzeniem pod każdym względem, że mamy poczucie, że ten smutny, szary czas zimowy czy przedwiosenny odchodzi wreszcie, że się budzi natura do życia, że mamy jakby poczucie, że nowe siły może w nas wstąpią i wobec tego na na początku jakby wiosny zaczynam planować swoje podróże i się zastanawiam, gdzie bym chciała pojechać, co bym chciała zobaczyć gdzie chciałabym wrócić. Ale te podróże to jest coś, co mi towarzyszy właściwie od, jeśli można tak sformułować, nie będzie to chyba specjalnie udane porównanie, ale od takiego późnego dzieciństwa, kiedy potrafiłam już sama czytać Listy, które przychodziły od ojca z zagranicy, który był nie tylko osobą e, pióra, czyli pisarzem i, i eseistą i reportażystą, ale przede wszystkim no, zapalonym też podróżnikiem, który w pewien sposób spróbował w literaturze znaleźć to, co było jego marzeniem, żeby podróżować, ale w roli kapitana żeglugi wielkiej, ponieważ Tuż przed wojną, jako 16-latek, już po maturze, złożył dokumenty do morskiej szkoły w Gdyni. No ale niestety, jakby losy historii potoczyły się inaczej. Potem, w czasie wojny, chyba bardzo musiał się zainspirować i zaciekawić literaturą spod pióra Józefa Konrada. Więc w związku z tym, potem pierwsze możliwe podróże, jakie odbywał, to bardzo dokładnie, zresztą to była cecha charakterystyczna, jego pióra, że był bardzo, jak ktoś mówi, wnikliwie opisujący świat, w którym rzecz się dzieje, no, w sensie i fabularnym, ale też tych dostań, które się odnosi samemu w osobistych podróżach. I to pewnie w jakiś sposób musiało też jakoś być przejęte przeze mnie. Nie wiem, czy można to sformułować jako scheda taka genetyczna, prawda? Jakieś no, pewne zainteresowanie, które wynikło właśnie że z przekazu taty zainteresowań, ale na pewno też rozbudziło po prostu moje zainteresowania, które wynikły po pierwsze z trybu i charakteru studiów. Na studiach myśmy bardzo dużo jeździli, podróżowali, oglądali koło naukowe, które się co roku odbywało w jakichś różnych tam peregrynacjach do poszczególnych zabytków w różne regiony Polski. Stworzyły u mnie pewien rodzaj zainteresowania, że każda podróż, która jest przemieszczaniem się z miejsca do miejsca, jest powiązana z tym, żeby coś poznać i coś coś dla siebie jakby odkryć. Więc w różnych swoich podróżach potem próbuję znaleźć miejsca, które się jakoś wiążą z muzyką, bo bardzo często się zdarza, że znajdujemy się w takim historycznym momencie, kiedy właśnie mamy szansę wejść w tą przestrzeń, miejsce, w którym się urodził dany kompozytor, czy, czy nie wiem, powiązany jakby z jego twórczością. No tak jest oczywiście w przypadku Wenecji, kiedy jest kościół, który często nazywamy kościołem Vivaldiego, de la Pieta. czy na przykład oczywiście też, pamiętam, byłam jakoś bardzo poruszona, kiedy udało mi się dotrzeć do Salzburga i zwiedzałam mieszkanie Mozartów. A poza tym w odbiorze muzyki, to wydaje mi się, że bardzo istotny jest też taki moment okoliczności, które powodują, że ten odbiór muzyki zaczyna mieć jakąś jeszcze dodatkową magię. Może wspomnę o takich dwóch okolicznościach, które mi się przytrafiły, że kiedyś pojechałem do swojej rodzonej siostry, która no wiele, wiele lat mieszkała w Anglii. Mieszkała w Londynie i pamiętam, że jeden z pierwszych moich przyjazdów był powiązany z momentem, kiedy właśnie było obchody 25-lecia panowania królowej Elżbiety, taki Silver Jubilee, i właśnie trafiłam wtedy dokładnie na dzień chyba przed tymi uroczystościami, które spowodowały, że ten w ogóle Londyn po prostu no, był niesłychanie uroczysty, zjechało jakieś mnóstwo ludzi z całego świata, ale to, co istotne, to pod koniec pierwszego Dnia Uroczystości było zapowiedziane, że będzie koncert, który się odbędzie w ogrodach Pałacu Buckingham, utworów Hendla Fireworks. I to brzmienie i te okoliczności, pewien patos i uroczystość tej muzyki spowodowała, że, że się wtedy tego Hendla inaczej odbierało. Ale przecież wiem, że nie tylko podczas dalekich podróży towarzyszy pani muzyka, bo od lat jest pani także aktywną uczestniczką Festiwalu Betowenowskiego w Warszawie. No więc mam to szczęście, co kiedyś pamiętam, pozwoliłam sobie w troszkę, być może nawet i bezczelny sposób sformułować do pani Elżbiety Pędereckiej, że się cieszę, że etap w Krakowie się zakończył i że festiwal się przeniósł do Warszawy, bo wtedy wszyscy z kolei warszawiacy mają szansę uczestniczyć w czymś, co jak wiemy właśnie w tym roku obchodzi te trzydziestolecie no, wspaniałej imprezy, którą ona była prezesem, ale też jakby osobą, która po prostu osiągnęła niezwykłe jakby możliwości ściągania najwspanialszych wykonawców, najwspanialsze orkiestry. I to była szansa, a muszę się przyznać, że właściwie co roku staram się być, jeżeli na pełnym dwutygodniowym festiwalu, to na kilku koncertach. No i to są uczty muzyczne. A poza tym to jest taki wspaniały czas, właśnie przed Wielkanocny, kiedy. Chodząc na te koncerty człowiek jakby wyzwala się z różnych napięć, stresów i w tej filharmonii zapada się w zupełnie jakby inny świat. Jak państwo słyszą, Ewa Braun objawia się dziś jako melomanka, a ja chciałam zapytać, czy pani również zwraca uwagę na muzykę w filmie? Czy to właśnie muzyka jako element, jak wiemy, dodawany jednak na samym końcu, to jest coś dla pani szczególnie ważnego także w kinie? To jest prawda, że kolejność jest taka, że muzyka właściwie powstaje już i jest użyta, że tak powiem, na etapie montażu, także rzadko jakby znamy te motywy, które są po prostu stroną muzyczną obrazu. Ale też bywa tak, że na przykład przy liście Schindlera, nie mówię o całej oprawie muzycznej Johna Williamsa, ale pewne motywy, które były użyte no, w, w wykonaniu właśnie Perlmana, były pewną ilustracją scen. Natomiast zdarzyło mi się coś, co za każdym razem jakby te dwie rzeczy się ze sobą jakoś łączą, to znaczy obraz i przeżycie, że tak powiem, realizacji filmu, a muzyką, która była z góry jakby zaplanowana, że jest motywem, Wiodącym i jest motywem, i właściwie ilustrującym opowieść o bohaterze filmu, to znaczy mam na myśli film Dotknięcie Ręki po angielsku, bo to była koprodukcja angielsko-duńsko-polska, DETACZ, która jest opowieścią o kompozytorze, który z pewnych powodów życiowych zamilkł twórczo. I, I młody student muzykologii, któremu ten motyw jakiś zaczyna się śnić, Rozpoznaję, że to prawdopodobnie jest coś, co jest bliskie i powiązane z charakterem twórczości muzycznej, konkretnego, wymyślonego oczywiście przez pana Krzysztofa Zanuskiego kompozytora. Jedzie tam jakby z misją, żeby go namówić, żeby w ogóle ten utwór jakby rozwinął i żeby może wrócił do występów jako dyrygent. I wtedy jest y, takim fundamentem, że to powiem, tej opowieści utwór wyciecha Kilara, Exodus. I to jest coś, co za każdym razem, jak mi się zdarzy słuchać go, to nakładają się obrazy filmowe z przebiegu realizacji, ponieważ pod koniec filmu jest sekwencja, kiedy Max von Sydow prowadzi orkiestrę i oczywiście to jest wielki aparat muzyczny, bo i chór i orkiestra symfoniczna. I pamiętam, że na zapleczu planu filmowego, kiedy były takie próby przed ujęciem głównym, to ja będę gdzieś w szatni, nie wiem, na korytarzu, po prostu cały czas miałam takie poczucie takiego wielkiego uderzenia muzycznego, które mnie otacza i to mi się zawsze kojarzy, kiedy po prostu słucham zupełnie w innych okolicznościach. Tu proponuję, żebyśmy teraz posłuchali wspólnie właśnie fragmentu tej kompozycji, to Exodus Wojciecha Aquilara. fragment kompozycji Exodus Wojciecha Kilara, Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadził Antoni Witt. To muzyka wykorzystana w filmie Dotknięcie Ręki Krzysztofa Zanussiego, w filmie, y, przy którym pracowała także bohaterka tego popołudnia, Ewa Braun. Pani wspomniała wcześniej o swoim ojcu jako o takiej postaci, która zainspirowała jak rozumiem wiele ważnych wątków w Pani życiu, także tym zawodowym, ale zapewne przede wszystkim prywatnym, to proszę pozwolić taki prezent dla Pani. Proza powinna czytelnika zaciekawić. To jest pierwsza rzecz. Zanim on zacznie myśleć, przeżywać, rozumować, to musi być zaciekawiony, musi doczytać do końca książkę. No i w związku z tym korzystam chętnie i z wątków sensacyjnych, i z wątków prawda, przygodowych, i, i jakiejś scenerii egzotycznej dosyć... I w ogóle lubię sytuacje takie, kiedy ja mogę swojego bohatera stawiać w, w położeniu, zdawałoby się, no takim, który wydobywa z niego prawdziwe cechy. Dlatego, że wtedy ja więcej o człowieku wiem, a człowiek jak pisze, to jednocześnie sam bardziej siebie rozumie. To są powiązane rzeczy. Wtedy największe wymagania sobie stawia. No a wreszcie pozostawałem, prawda, wierny tym swoim zamiłowaniom Konradowskim, dlatego, że ja Konrada pierwszy raz czytałem jeszcze przed wojną, prawda, jako gimnazjalista i od razu oczarował mnie, w sensie zafascynował, no coś, coś był, był inny od wszystkich pisarzy. Jeszcze nie bardzo rozumiałem, mi się wydawało, że to egzotyka, tam tych wysp malajskich tobie porywa, że możemy te właśnie przygody na morzu. Potem się okazało, w czasie okupacji był, był on pisarzem, który stworzył jak gdyby, no katechizm niemalże postępowania, w sytuacjach, w jakich myśmy się znajdowali. Oczywiście, to, to było zawsze odzwierciedlenie jak gdyby jakieś odwzorowanie czegoś, co już, z czym, o czym już Konrad pisał, o czym już próbował sygnalizować. Prawda? Poza tym ja byłem dość sceptyczny, nie, nie należałem do ludzi wierzących w sensie filozoficznym, że mogą się oddać całkowicie jakieś wierze. Natomiast u Konrada ja to znajdowałem. Znajdowałem pewne pokrewieństwo duchowe, bo tam jego sceptycyzm, jego ostrożność, prawda, że uznawał, że świat jest niepoznawalny, że człowiek też jest niepoznawalny. Ten element tajemnicy, który powtarza się w jego języku nawet prozatorskim to głos Andrzeja Brauna z Archiwum Polskiego Radia, z audycji nadanej w roku 1990. No, kilka takich wątków pojawiło się w tej wypowiedzi, które mam wrażenie trochę też mają związek z tym naszym dzisiejszym spotkaniem. No wyjątkowo mają związek, bo ja nieświadoma, że taka niespodzianka mnie spotka. Właściwie swoją wypowiedź trochę zaczęłam od ojca i właśnie o tej jego fascynacji Konradem. Może o tyle nie wspomniałam o tym, że zawsze go pasjonowały jakby zagadnienia natury moralnej, wyborów. I właściwie ta nasza rozmowa mimo wszystko się odbyła też jakby podświadomie, bo pani mnie zapytała o moje wybory o moją drogę zawodową. No i to w pewien sposób chyba obydwoje nas charakteryzowała taka ciekawość świata. I to ja muszę powiedzieć, że... No potem ja oczywiście miałam dorosłe życie, które troszkę przebiegało, że tak powiem, obok domu ojcowskiego, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że z pewnym dopełnieniem się no, czasu, kiedy rodzice nam się starzeją, kiedy trzeba im poświęcić więcej uwagi, więcej jakby troskliwości, opieki, czułości. Ja się z ojcem zbliżyłam bardzo tak jakby w jego ostatnich latach. I między innymi tak się zdarzyło, ja to wywołuję, bo to było pewne doświadczenie, które było dla mnie bardzo takie ważne i które dało mi jakby taką dużą bliskość. Nawet chyba większą niż w przebiegu, no nie wiem, z całego naszego życia, czasami odrębnego i osobnego. To znaczy, że kiedy zorientowałem się, że zbliżają się 80. urodziny ojca, z poczuciem, że to jest taki moment troszkę, no, niezwykły, prawda. To się spytałam, to tu się, co byś chciał otrzymać w prezencie z okazji takiej okrągłej rocznicy urodzin. Wtedy ojciec coś takiego powiedział, mówi, dziecko, ja właściwie objechałem cały świat, a nie byłem w Puszczy Białostockiej, czyli Białobieży. Muszę Pomyślałam, no fakt, że był w Australii, był w Ameryce, był na jednym biegunie, na drugim. No, cała Azja jakby spenetrowana przez kilka lat podróży. No i wtedy postanowiłam, że a jako do, dobry organizator chcę powiedzieć, że scenograf ma, musi mieć też pewną cechę, która po prostu potrafi w sposób taki logistyczny opanować wiele elementów. Więc w związku z tym zaplanowałam tą podróż już jakby w szczegółach, takich detalach, że Posuwamy się jakby tropem różnych tam miejsc atrakcyjnych i turystycznie i pod kątem zabytku. To między innymi nawet zaczęliśmy tą podróż z Warszawy, tam gdzie tata, jak mówił, w Broku się nauczył pływania. Ale zmierzam do tego, że ta podróż właśnie do tej Białowieży była właściwie otwarciem po tym wieloletnich takich naszych wakacyjnych podróży po całej Polsce, może mniej tą część zachodnią, natomiast to też jest jakby moment na nie tylko takie obcowanie podróżnicze, ale to są też rozmowy i wtedy myślę, że bardzo się tak jakaś ta nasza więź pogłębiła. Andrzej Braun był pisarzem, poetą, reportażystą, ale też można powiedzieć, że w pewnym sensie dzięki ojcu, który funkcjonował w środowisku filmowym, jakoś te wszystkie wątki się u pani zaczęły, prawda? Zresztą, kiedy dorasta się w domu, który odwiedzają najważniejsi reprezentanci polskiego świata kultury, od filozofów przez literatów po filmowców, no to nie może pozostać bez wpływu na to, jaką później drogę się wybiera. Tak, ale ja myślę, że w domu ojca, mają szansę właśnie poznania i przysłuchiwania się bardzo często różnym bardzo gorącym dysputom, że tak powiem, literackim, ale też politycznym, nabrałam takiego odruchu, że potrzebny mi jest autorytet. To znaczy, że ja po prostu słuchając, nie wiem, pana profesora Leszka Kołakowskiego, który spokojnym głosem objawiał przede mną zupełnie jakieś niezwykłe horyzonty, a jestem wtedy, nie wiem, nastolatką czy młodą kobietą, która po prostu szuka swojej drogi do wspaniałych, ciekawych rozmów poetyckich, w których uczestniczyła pani Julia Hartwig, czy tam rozmów literackich, bywali i obydwaj bracia, Brandysowi, Kazimierz i Marian. No ale też przybywali, że tak powiem, e, ludzie filmu. To wtedy pamiętam, że poznałam i, i miałam okazję przyjrzeć się właśnie takiej sylwetce bardzo niezwykłej, jakim był reżyser zespołu, który ojciec jako kierownik literacki prowadził, pan Antoni Bokdziewicz, który był cieleśnieniem, co zresztą wszyscy właściwie to powtarzają, Takiej angielskiej elegancji. To był taki dżentelmen na te czasy 60, 70, takie dość przecież, jak wiemy, przaśne. Dobrze pamiętam ten czas i, i myślę, że on mnie jakoś też kształtował. To ciekawe, że pani wspomniała o poszukiwaniu autorytetów, bo sama pani na pewnym etapie życia stała się takim autorytetem dla młodych ludzi. Ta działalność pedagogiczna to jest zresztą do dziś ważny element Pani życia. Przez wiele lat wykładała Pani w łódzkiej filmówce, teraz jest Pani związana z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To właśnie ten rodzaj poczucia, że można coś oddać z tego swojego doświadczenia właśnie młodym ludziom i z drugiej strony wziąć od nich, być może trochę energii, być może trochę pomysłów? To jest to, co jest dla Pani w nauczaniu najważniejsze? Ja myślę, że przychodzi w ogóle taki czas, prawda, jakby i biologiczny i, i w ogóle w sensie dosłownym, że w pewien sposób ten rodzaj jakby energii, pasji, sił, ciekawości, nie może mieć cały czas tej wysokiej amplitudy, więc ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że być może ja nie do końca będę mogła tak po prostu energicznie, fizycznie, w sposób no, dość ciężki pracować, więc może należy sobie też, jak ktoś mówi przysłowiowo, na emeryturę znaleźć coś, co będzie być, że tak powiem, sferą bardziej spokojnego wykonywania swoich potrzeb zawodowych. I wtedy właściwie dopuściłam taką możliwość, którą nie, nie bardzo jeszcze wtedy sobie zdawałam sprawy, jak ona może mnie wciągnąć, że podjąłam tą próbę tak tzw. zajęć dydaktycznych. I co ciekawe, to się okazało, że ja się zaczynam wyciszać jakby z planu filmowego, z tych takich dosłownych realizacji filmowych. Natomiast cała moja energia się skupiła na tym, żeby poza oczywiście przekazem swoich doświadczeń, swoich umiejętności właśnie warsztatowych, zawodowych, ale też znaleźć dla siebie jakby pewną niszę, która polega na tym, że zaproponowane przeze mnie warsztaty dla Wydziału Reżyserii i Studentów Operatorów, czy nawet Wydziału Aktorskiego, będą nie tylko doświadczeniem jakby ich umiejętności budowania sytuacji inscenizacyjnych w oparciu o wszystko, co jest środkiem i narzędziem w ręku reżysera, czyli kostiumu, scenografii, dekoracji, rekwizytów, charakteryzacji, ale w pewien sposób to troszkę zaspokajało moją tęsknotę prywatną za planem filmowym, bo ja się temu oddawałam, ja się w to angażowałam, ja projektowałam dla nich dekoracje, byłam, jak to się mówi, dobrym wsparciem no, przy pewnych dylematach kostiumowych, czy powiedzmy proponowaniu takich rozwiązań, które polegały na tym, że aktorka, która ma odegrać pewną postać, dość taką, powiedziałem, wyrazistą, angażować przeciwko jej warunkom. To znaczy, żeby szara myszka nagle była, nie wiem, seks z bombą i femme fatale, albo z kolei ktoś, kto jest o dobrych, atrakcyjnych warunkach, może zagrać osobę, która jest po prostu przez kostium, charakteryzację, no bardzo, że tak powiem, zgaszona. Ale jeśli chodzi o to, co Pani tym młodym ludziom mówi, to musi mieć też związek z Pani postrzeganiem kina, roli kina i też tym, jak się zmienia świat, a z nim właśnie film i sztuka. Czy i na takie refleksje jest przestrzeń podczas tych spotkań? Ech, to jest pewien moment, w którym ja sama się znajduję w coś, powiedziałabym, kłopotliwej sytuacji, bo ja... Odkrywam, że jednak w moim odbiorze troszkę ten świat się dzieli na ten, który był mój, a który jest teraz nowy i czasami obcy. W związku z tym e, ja nawet odbiorze kina, mam też swoje, że tak powiem, preferencje i odrzuty, ponieważ pamiętam taki moment, kiedy na przykład kino młodych ludzi, zmierzało tylko do poczetowania, że tak powiem, takiej subkultury, nie wiem, jakiegoś blokowiska. No nawet w ramach etiud studenckich, czy powiedzmy dyplomów filmowych. Ale zawsze mnie ciekawiło, że dlaczego dotykają takiej jakby tej naj, najbardziej paskudnej strony życia, a nie mają tęsknoty, żeby po prostu zrobić film o... Uczuciu, o pewnych wyborach. Także to jest też jakby sprawa no pewnie pokoleniowa, ale wydaje mi się, że zawsze próbujemy znaleźć w kinie takie treści, które są dla nas treściami i uniwersalnymi, ale też budującymi emocje, bo kino to emocje. Hmm. Rozmawiałyśmy dziś o muzyce, rozmawiałyśmy o podróżach, bo wcale nie tylko o kinie. To czy Pani też swoich studentów zachęca do tego, żeby szukać inspiracji albo po prostu budować tę swoją wyobraźnię właśnie w rozmaitych obszarach? No, to jest moje główne pedagogiczne zmartwienie, bo ja mam takie poczucie, co odkrywam niestety z przekrością, że właściwie źródłem wiedzy jest przede wszystkim internet i jak się mówi żartobliwie jak Google, a nie ma jakiejś takiej chęci, żeby to, co zawsze było dla mnie bliskie, żeby się spotkać po prostu z tą materią rzeczywistą, autentyczną. To znaczy, że, że nieraz przepytuję dość złośliwie, czy po prostu byli w takim muzeum, czy byli na zamku, czy byli, nie wiem, w jakimś miejscu, które jest charakterystyczne, nawet dla Warszawy. Bo się okazuje, że są studenci, którzy są 3-4 lata w Warszawie, a w ogóle nie dotarli do królikarni albo nie wiem, do jakiegoś miejsca, które jest bardzo takie no, charakterystyczne. Także wydaje mi się, że pomijając oczywiście realia i że często młodzi ludzie nie tylko studiują i muszą pracować i dać sobie radę, ale że jest innego rodzaju ciekawość. Jakie podróże przed Panią teraz? Jakie kierunki zaplanowane? No to staram się, żeby po prostu ten czas wiosenny, kiedy albo jest przerwa, albo jest taki szczęśliwy układ e, terminarza, która mi pozwala się wyrwać no, w ramach o, moich zobowiązań akademickich, więc będzie krótki, ale chcę pojechać no, do Italii, do Włoch, które są takim dla mnie jakimś naprawdę miejscem, które mnie już Bóg wiele razy przyciągnął i, i biorę kierunek Emilia Romana, Bologna i małe miasteczka wokół. Życzę, żeby ta podróż była piękna i owocna. A czy może na koniec Pani chciałaby czegoś życzyć naszym słuchaczom? Podzielić się taką refleksją? No przede wszystkim, chyba wszystkim mogę życzyć, żeby nabrali radości w tym okresie właśnie wiosennym, żeby odpoczęli żeby był to czas jakby spełnienia swoich takich marzeń, na które nie zawsze znajduje się czas. Ale myślę, że ten świat, który podąża w bardzo nieciekawym kierunku, jednak jakby się wszystko odwróci i będziemy mieli poczucie i pokoju i bezpieczeństwa. Kostiumografka, scenografka, dekoratorka wnętrz, laureatka Oscara i Platynowych Lwów Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wykładowczyni profesor Ewa Braun gościła dziś w dwójce. Bardzo dziękuję za to świąteczne spotkanie. Dziękuję bardzo. Jaką muzyką się pożegnamy? Wydaje mi się, że w podsumowaniu naszego spotkania może warto znowu zwrócić do muzyki ilustrującej dzieło filmowe. I proponuję, żeby to była kompozycja Johna Williamsa z filmu Lista Schindler. Tą muzyką się z państwem żegnamy. Monika Zając, do usłyszenia. Program drugi polskiego radia zbliża się 15. Wielkanoc w dwójce.